uczniowie słuchając od czasu do czasu modlitwy Pana Jezusa, czy widząc Go modlącego się, jak czytamy czasami w Ewangeliach, od, nieraz od poranku szukali, gdzie On jest i znajdowali Go gdzieś na jakimś ustronnym miejscu w modlitwie. Uczniowie widzieli w Panu Jezusie ducha modlitwy. Widzieli w Nim człowieka, który umiał rozmawiać z Ojcem. I tutaj jeden z uczniów przyszedł do Niego i mówi, Panie, naucz nas modlić się. I z jednej strony jak gdyby rozumiemy to, z drugiej strony możemy myśleć, przecież modlitwa to, to coś takiego oczywistego, to coś takiego prostego, no to po prostu rozmawianie z Bogiem. Tak? Żydzi mieli cały też, mieli mnóstwo przykładów modlitwy, widzieli, mieli zapisane modlitwy Mojżesza, modlitwy Salomona, Modlitwy różnych mężów są gdzieś tam ujęte w Słowie Bożym, a więc mieli jakieś wzory modlitwy, mieli jakieś przykłady modlitwy. A jednak widzimy, że nadal odczuwali słabość modlitwy, odczuwali jakąś potrzebę jeszcze czegoś nauczenia się. Patrząc na Pana Jezusa i na to, jak On się modlił, jeden z uczniów odważył się, aby przyjść do Niego i powiedzieć Panie, naucz nas modlić się. I nie wiem jak Wy, ale ja będąc chrześcijaninem już 25 lat nadal modlę się taką modlitwą. Nadal proszę Pana Jezusa, żeby uczył mnie modlić się. W swoim osobistym życiu i nawet kiedy tutaj przychodzę, za każdym razem mam taką świadomość potrzeby Bożej, żeby pomógł mi modlić się, żeby poprowadził mnie w tej modlitwie, żeby, żeby ta moja modlitwa nie była taką modlitwą według ludzkiego tylko rozumu. Żeby to nie było, że po prostu powiem parę słów, no bo jest nabożeństwo i trzeba się pomodlić. Ale chciałbym, żeby Duch Boży dopomógł mi, żeby Pan Jezus uczył mnie, jak mam się modlić tak, żeby ta modlitwa była tak miła Ojcu, jak Jego modlitwy. Żeby była tak skuteczna, jak Jego modlitwy. Żeby była tak szczera, jak Jego modlitwy. I żeby też była zgodna z tym zamysłem Bożym, tak jak jest napisane, że często nie wiemy o co ani jak się modlić, ale Duch Boży wspiera nas w naszej niemocy, gdyż Duch bada głębokości Bożej. To jest, myślę, jeden z takich, jedna z takich wielkich naszych potrzeb, abyśmy, gdy modlimy się, modlili się według Bożego zamysłu, tak jak, jak to Bogu jest miłe, zgodnie z Jego wolą. Wtedy też wiemy, mamy obietnicę, że nasze modlitwy będą wysłuchane jeśli modlimy się zgodnie z Jego wolą. I tutaj widzimy właśnie tą postawę tego jednego z uczniów, który mówi, naucz nas, naucz nas modlić się. I Pan Jezus w odpowiedzi rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie. A więc tutaj Pan Jezus podał pewien wzorzec modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,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 Opowiada im pewną przypowieść, aby byli wytrwali w modlitwie, aby nie ustawali w modlitwie. Natomiast jeśli otworzymy Ewangelię Mateusza, szósty rozdział, tutaj ja, ta nauka o modlitwie jest częścią kazania, tak zwanego kazania na górze. Szósty rozdział od dziewiątego wiersza. Pan Jezus mówi, a wy tak się modujcie.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 I dalej Pan Jezus mówi o konieczności odpuszczania i przechodzi do kolejnej kwestii. Jak zauważyliście pewnie, i jak myślę, że o tym dawno wiecie, jest pewna różnica, jeśli chodzi o użycie słów w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza. Wzorzec jest bardzo podobny, natomiast są użyte troszeczkę inne sformułowania. W jednej Ewangelii, jak zauważyliśmy, modlitwa jest krótsza, w drugiej jest nieco dłuższa. To, to mówi mi o tym, że to nie było tak, że był jakiś jeden wzorzec tej modlitwy i że oni, tak jak my czasami to robimy, wspólnie razem powtarzali tę modlitwę. Gdyż wtedy w obu Ewangeliach, wierzę, mielibyśmy dokładnie ten, tę samą modlitwę. Dokładnie te same słowa byłyby użyte. Natomiast widzimy, że tutaj ewangeliści użyli różnych słów, co bardziej pokazuje nam, że ta modlitwa była pewnym wzorcem. pewne Pan Jezus poruszył, pokazał na pewne kwestie, o które mieli się modlić. One są bardzo podobne, a więc uczniowie je zapamiętali. Natomiast jest jednak pewna różnica. Czy to oznacza, że powinniśmy w takim razie taką modlitwą się modlić wspólnie? Czy powinniśmy od czasu do czasu... Tak jak to robimy z Ewangelii Mateusza raczej, tak? według tego wzorca się modlimy, nie z Ewangelii Łukasza. Czy jest to słuszne, czy jest to właściwe, abyśmy mogli się tak pomodlić? Czy jest to Bogu miłe? Myślę, że jest to tak samo miłe jak każda inna modlitwa, którą zanosimy na podstawie tego, co jest w Słowie Bożym napisane. Jeśli otworzylibyśmy jakiś psalm, który pozwala modlić się, czy jest takim wzorem też modlitwy, i byśmy go razem przeczytali w modlitwie. Myślę, że jest to równie miłe i tak Żydzi robili. Oni często tak się modlili, modlili się psalmami. W Nowym Testamencie mamy więcej przykładów modlitw, z których korzystamy, również się nimi modlimy. Natomiast myślę, że niebezpieczeństwem takiej modlitwy jest pewne przyzwyczajenie do schematu. No Niestety mamy taką skłonność jako ludzie, że jak już się czegoś nauczymy na pamięć i to Odpowiednio często recytujemy, to nawet się nie zastanawiamy, o co tam chodzi w tym. Tak jak czasami jestem na uroczystościach szkolnych i patrzę na urodziców, którzy śpiewają nasz hymn. Jeszcze Polska nie zginęła. I tam, wiecie, są ciekawe słowa w tym hymnie. Kiedyś ten hymn myślę, że miał naprawdę jakąś, jakiś sens, jakąś treść, ale dzisiaj, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy, to, to jakoś nie pasuje do współczesnego układu politycznego, ani do świata, w którym żyjemy. I tak patrzę na tych ludzi, którzy to śpiewają i na te ich miny. <śmiech> to jest ciekawe studium. <śmiech> niektórzy śpiewają, niektórzy stoją, już też chyba mają dosyć, tak jak ja, śpiewania tego. W każdym razie jest to coś, co, czego nas nauczono od dziecka. Tak? Nie wiem, ilu z nas przeanalizowało w ogóle słowa tego hymnu i dzisiaj, jak słuchamy go, zastanawiamy się nad treścią w ogóle, o czym ten hymn jest jak on pasuje do tego, co dzisiaj się dzieje. I obawiam się, że podobnie może być z tą modlitwą. Że jak gdyby jest pewien tutaj już, myślę, że prawie wszyscy ją znamy na pamięć, jeśli nie wszyscy. I od czasu do czasu możemy się nią pomodlić. I może być tak, że po prostu odklepujemy coś, od czego się wzdrygamy, coś, od czego się odżegnujemy, coś, czego nie chcemy w naszym życiu modlitewnym. I na pewno nie w życiu zboru, żeby było coś odklepywane, jakiś rytuał. Ale jest takie niebezpieczeństwo. Ale czy z tego powodu mamy z tego zrezygnować? Czy tylko dlatego, że jest takie niebezpieczeństwo, nie mamy się modlić w ten sposób? Myślę, że tak naprawdę z każdej jednej rzeczy możemy zrobić pusty rytuał. Z każdej pieśni, którą śpiewamy, możemy ją odśpiewać bezdusznie. Po prostu już ją dobrze znamy i śpiewamy ją w ogóle nawet się nie zastanawiając. Możemy myśleć zupełnie o czymś innym i śpiewać słowa jakiejś pieśni, prawda? Tak naprawdę myślę, że każdą naszą taką spontaniczną tak zwaną modlitwę możemy odklepywać bez zastanowienia. I jak, jak przysłuchamy się naszym spontanicznym modlitwom, i jak już jesteśmy w zborze i tam niektórzy modlą się właśnie regularnie, to widzimy, że ta spontaniczna modlitwa też już nabiera jakiegoś schematu. tak? U różnych osób jak gdyby jest o pewne rzeczy zawsze podobnie. Modlimy się. A więc taka jest nasza ludzka natura. Po prostu łatwo nam jest wpaść w rutynę. W cokolwiek robimy regularnie, cokolwiek się powtarza w naszym życiu. I są na to dwa wyjścia. Pierwsze, którego nie polecam, to takie, żeby zarzucić się pewne dobre zwyczaje. Niektórzy po prostu mówią, żeby mnie to nie jakoś, żebym właśnie nie stał się takim rutynowym śpiewakiem, modlicielem czy cokolwiek innego, to po prostu będę to robił raz na jakiś czas, jak, jak będę się czuł pobudzony i wtedy będzie to rzeczywiście spontaniczne i prawdziwe. Obawiam się, że bardzo często prowadzi to do tego, że tego pobudzenia jest bardzo niewiele. I niewiele jest modlitwy i niewiele jest robienia tego, co winniśmy robić przed Bogiem i dla Boga. Z drugiej zaś strony myślę, że jeżeli tylko troszeczkę zwolnimy, jeżeli tylko dołożymy starań, aby skupić nasze serca, skupić nasze myśli, tak jak Słowo Boże wzywa nas, gdy idziemy do domu pańskiego, abyśmy przypilnowali naszych kroków. Nie tylko idąc do domu Bożego, ale również chodząc w domu Bożym, jeśli tak mogę powiedzieć. Powinniśmy pilnować naszych kroków. A więc to, co tutaj robimy, powinniśmy robić, angażując to nasze serca. I czy będzie to wspólne odmówienie tej modlitwy, czy będzie to wspólne odśpiewanie pieśni, czy będzie to wypowiedzenie tak zwanej spontanicznej modlitwy. Bardzo ważne jest, abyśmy to czynili z rozmysłem, abyśmy to czynili naprawdę wkładając treść w te słowa, które wychodzą z naszych ust, abyśmy się nie rozpędzali i nie czynili niczego mechanicznie, z przyzwyczajenia. Bo to słychać, bo to męczy i obawiam się, że to nie jest Bogu miłe. Wiecie, że Bóg patrzy poza słowa, patrzy poza nasze gesty. Kiedy klękamy przed Bogiem, możemy wyrazić tym prawdziwą cześć, ale może być to tylko pusty, mechaniczny wyraz naszego ciała. Możemy podnieść nasze ręce i możemy tym Boga uczcić. Ale może to być tylko po prostu przyzwyczajenie. Każdą jedną rzecz możemy sprowadzić do pustego obrządku. I wiemy, że to się Bogu nie podoba. Bóg patrzy, co stoi za każdym naszym gestem, za każdym naszym słowem. Czy jest tam rzeczywiście serce, które chce Go uczcić, które chce wyrazić to uwielbienie, ten podziw, ten, ten zachwyt, czy też i ma swoją potrzebę i chce przyjść do niego z tą potrzebą. I czy ten gest faktycznie jest wyrazem tego, czy jest pustym obrządkiem. Dołóżmy starań, bracia, siostry, aby modlić się, aby śpiewać, rozważać Jego Słowo, czcić Go pośród nas, tak jak jest to Jemu miłe, z nabożnym szacunkiem, z pojaźnią, dokładając starań, aby było to Jemu miłe. Jednocześnie tak jak ten uczeń, wołając: Panie, naucz nas modlić się, naucz nas wielbić Ciebie. Polegając w naszej modlitwie, w naszym uwielbieniu, na wsparciu, jakie daje nam Jego Duch, ufając, że jakkolwiek niedoskonałe są nasze pieśni, jakkolwiek niedoskonałe są nasze słowa w modlitwie, jeśli czynimy je ze szczerego serca, Boży Duch uczyni z nich miłą Bogu ofiarę. Niechaj nam i dzisiaj w tym pomoże. Amen. Powstajmy, proszę. Kochany Ojcze, pragniemy przynieść Tobie miłą ofiarę i przychodzimy do Ciebie jako niedoskonali, pełni braków, pełni słabości, pełni niedoskonałości, Wiemy, że tak łatwo przychodzi nam z tych rzeczy świętych zrobić rzeczy pospolite. W naszej ludzkiej słabości mamy tendencję do zapędzania się, do gonitwy w naszych słowach, do bezmyślnego powtarzania wyuczonych frazesów. Panie, naucz nas modlić się. Tak, aby modlitwa, którą zanosimy, nie była pusta, nie była czczą, czczą, gadaniną, przed którą nas przestrzegasz. Aby nie było to wielomóstwo, aby nie był to jakiś religijny pozór i religijna farsa. Ale by to była prawdziwa społeczność z Tobą. By te pieśni, które śpiewamy, wyrażały rzeczywiście nasz podziw, naszą wdzięczność za zbawienie, za Twoje rozliczne łaski. By były też pomocą dla tych z nas, którzy z obciążonymi sercami przychodzą, szukając u Ciebie pomocy. Prosimy, byś tchnął życie i wsparł nas z Twym Świętym Duchem. Kiedy zanosimy nasze modlitwy, kiedy śpiewamy pieśni, kiedy podnosimy nasze ręce, uniżamy się, klękając przed Tobą, wstajemy, by wyrazić nasz szacunek wobec Ciebie. Pomóż, Panie, by było życie, by była treść w każdym geście, w każdym słowie, w każdym westchnieniu ku Tobie, w tych głośno wyrażanych, jak i w tych cicho zanoszonych ku Tobie modlitwach w tym domu, w tym miejscu, Panie, które nam w swej łasce dałeś.